Zaczynamy z nową serią, ze względu na to, że mamy mały przestój w wywiadach. Postanowiliśmy ruszyć z czymś takim jak pewnego rodzaju wywiady radiowe, tylko i wyłącznie do słuchu, nie do oglądania. Dzisiejszym moim gościem jest Zbigniew Sperka. Dzisiaj będziemy rozmawiać o miejscu filozofii we współczesnym świecie na podstawie gier komputerowych. Czy filozofia dociera do ludzi współcześnie? Czy gry komputerowe mogą być nośnikami filozoficznymi? No, jeżeli mówimy o filozofii w sensie takiej akademickiej, no to muszę przykrością powiedzieć, że nie. To jest raczej powód do kpin. Też często spotykam się z opinią, a co będzie zrobił po filozofii? Pracował w McDonaldzie? To jednak taka jest reakcja. Jeżeli patrzymy na to tak czysto materialnie, ale czy Filozofia ma miejsce, oczywiście, że tak. Nawet tego nie wiemy, ile czerpiemy z filozofii, ile nasz świat jest oparty na tym starożytnym myśleniu. Naprawdę, jakieś przykłady? No jednak, jeżeli nawet spojrzymy na ten pomysł Platona, tak, na świat idealny, to przecież nasza rzeczywistość jest odzwierciedleniem tego systemu, który on stworzył, całe nie, chrześcijaństwo. Czyli świat idealny, a jakieś przełożenie innych idei Platona na nasz świat? E, no mamy jeszcze e, słynny mi do jaskini. A przecież każdy chce się uważać, że nie jest ignorantem, tylko świadomym obywatelem. Oczywiście, oczywiście. Znaczy, tak jak wspomniałem wcześniej, czy Gry mogą być nośnikami filozoficznymi. Znaczy pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy to są yy, gry strategiczne lub, lub tego typu, kiedy często widzę sentencje filozoficzne w czasie wczytywania. <gry> rzeczywiście. Rzeczywiście czasem się tak zdarza. Yy, dokładnie nie pamiętam przy której grze tak się... Tak się ale no to... przychodźmy nawet w cywilizacji tak. zdarzają się niejednokrotnie i to wiele, wiele wspaniałych myśli, które rzeczywiście, jak tacy filozofowie wygłosili. Czy takie sentencje, które widać w grach i to w że nie tylko strategicznych, czy takie sentencje mogą nas zachęcić do filozofowania, do tego, żeby jednak wziąć tą książkę z półki, czy zacząć studia, czy pójść na etykę w szkole, jeżeli jesteśmy jeszcze właśnie w liceum, czy w podstawówce? Na pewno ją przeczytamy, jeśli jest długie wczytywanie po prostu z nudów. A czy zachęcić? Myślę, że niektóre osoby tak. Jestem Jednak to intryguje, te myśli. One mają jakąś tam prawdę w sobie. Odkrywamy pewne rzeczy, które tak naprawdę dzieją się w naszym życiu, a które już ktoś kiedyś powiedział. I czasami szukamy jednak, widzę nawet po osobach, które nie studiują filozofii, że jakieś tam zacięcie mają w tym kierunku, szukają czegoś. Nawet jak czasami podsunę komuś jakiś tekst, to potrafi być tym zachwycony, tak, Potrafił... Tekst, który się pojawił w grze? Nawet nie sam tekst, po prostu jakąś, jak, jakiś fragment, jakiś artykuł Potrafił się Ostatnio właśnie piszę pracę magisterską o Senece i podsunąłem kawałek mojego rozdziału i pewnej osobie i tak to czytając, ona no się tym zachwyciła, jakie to jest współczesne tak... A. No, tak sobie dziękuję, no, to tak jak w moim życiu praktycznie... Czyli generalnie gdziekolwiek byśmy się nie napotkali jednak na tą filozofię, to znajdą się osoby, które jednak podłapią tą smykałkę i będą dalej chciały to w jakiś sposób może pociągnąć jednak może jakoś też odnieść do swojego życia. A tak zapytam, czy kojarzysz może taką właśnie sentencję, która się pojawiła w grze, może nie tylko i wyłącznie do przeczytania, ale także może wygłosiła ją jakaś postać, która jakoś na ciebie wpłynęła? Masz takie coś? Masz jakieś, jakieś przeżycie, które jednak tam gdzieś ci w głowie utkwiło? No, mam kilka, tak, ale nie chcę Nie wiem, czy chcę powtarzać, bo nie wiem, czy to powtórzę słowo w słowo. Nie musi być słowo w słowo. Ważne, żeby przekaz był, żeby sens był zachowany w jakiś sposób. No to. Była na przykład taka sentencja, tak? Co trochę wpłynęło na moje życie. Łacińska, tak? mężczyzna paść może, ale się nigdy nie podda. Lub też takie rzymska sentencja, ona była zmieniana, bo to, ale mniej więcej, jej, najbardziej mi się podobała ta wersja, w której to było, czyń swoje, nie patrzą z końca. A w jakiej to grze było? A i co, już sobie nie przypomnę, bo to powiem wprost, sentencje pojawiały się głównie oprócz cywilizacji, pamiętam jeszcze są totaluary, tak? Tam mamy nie tylko filozoficzne, ale też historyczne. Zgadza się. Mamy gry paradoksu, tam też się zaczęły pojawiać te sentencje. Takie jak Crusader Kings, tak. czy Europa Universalist. Oczywiście one są dopasowane do epoki, w której się no przeję. No jasne, tak? wiadomo, wiadomo. Ym, czyli generalnie z tego nam teraz w tym momencie wychodzi, że to właśnie gry strategiczne najbardziej się nadają do do takiego, Jako taki nośnik filozoficznych idei, filozoficznych sentencji, ale czy jeszcze jakieś inne, czy no nie wiem, czy gry typu shooter mogą też mieć jakieś zachowania, znaczy jakieś takie zachowane w sobie głębsze przekazy? Czy można gdzieś tam umieścić jakieś takie... Kwestie indywidualne, tak? Bo teoretycznie mieliśmy grę tak? Przedstawiała system utopijny. To prawda, on był strasznie naiwnie tam pokazany i bardzo prymitywnie, no ale jednak jest to ta, ta idea, tak? Tego platońskiego państwa. Rzeczywiście, rzeczywiście. Mm. Jest, to, jest, to, jest, to, jest to ciekawa jednak. Znaczy, Sprawa. Jednakże dobry początek, żeby się zainteresować tym tematem właśnie tych utopii. Bo to jednak jest dość... To się do XIX wieku pojawiała ta myśl. No a już skoro właśnie utopie nam weszły jako tej... Ten, w tym momencie ta przewodnia myśl, jeżeli chodzi o filozofię, to czy takim, czy nie można tworzyć jakichś utopijnych gier czy utopijnych światów Właśnie na podstawie tak zwanego VR-u, czyli wirtualnej rzeczywistości. Czy tamte światy mogą rzeczywiście zastąpić nasz świat, skoro będą takie idealne? O, oczywiście, że tak. I nie dość, że będą bardziej realne, też będą tańsze. Tańsze to znaczy... No jednak, tak, znaczy, tak się domyślam, że będzie jednak taniej zakupić sobie jakiś tam sprzęt. Znaczy na pewno drogi, ale jednorazowo... I na przykład program, czy grę, dzięki której pojedziemy na jakąś Jamajkę, czy gdzieś, gdzie nas po prostu nie będzie stać, pojechać w warunkach naturalnych. I do tego będziemy to mogli robić często. Tylko kwestia prądu i dostępu do... Zgadza się, zgadza się, ale pamiętaj o tym, że yy, jednak yy, ludzie którzy tworzą tego, takiego rodzaju programy, takiego rodzaju gry yy, zawsze wyczują tą możliwość jeszcze więcej ściągnięcia pieniędzy od swoich odbiorców yy, czy w takich grach mimo wszystko nie pojawi się w pewnym momencie mikropłatność wykup sobie dodatkowe powiedzmy majtki na jamajce no oczywiście, że tak i to wszystko za realne pieniądze, także no nie wiadomo, czy to jednak będzie tańsze no jeżeli to będą takie yy, drobiazgi, to i tak nie musisz z tego korzystać To <laughs> ci zależy w jakich kąpielówkach biegasz w tym momencie mimo wszystko mówimy tutaj o tej wirtualnej rzeczywistości jako, jako takim zjawisku dobrym, ale nie zapominajmy o tym, że jednak może się z tym wiązać coś jednak negatywnego. Takie zmatryksowanie społeczności. Znaczy, to jest oczywiste, że będziemy dzięki temu uciekać od prozy życia, która jednak jest często ponura, brzydka i nijaka. Zasza zimą w tym kraju. <sum> ale są kraje, w których jednak nie trzeba będzie z takiej, takiego czegoś właśnie uciekać znaczy chyba każdy będzie chciał uciekać, każdy chce być kimś więcej niż jest a jednak współczesny świat, tak pogoń, pogoń za po prostu przetrwaniem, no sprawia, że nie realizujemy tego, co byśmy chcieli no, czujemy się nikim, dlatego chyba w gry gramy, jest to nas co jesteśmy kimś kim chcielibyśmy być, kim można było możemy być kimkolwiek tak naprawdę kim nie? mogliśmy być na przykład w przeszłości dobra myśl. Naprawdę dobra myśl. Taka prosta sprawa, no ja, dzisiaj tego już nie ma, bo żyjemy w świecie pewnego pacyfizmu, pewnego takiego nowoczes pewnej takiej ponowoczesności. No jak się cofniemy do XIX wieku, to nie było problemu zaciągnąć się do wojska i spróbować się. Mogłeś zginąć to faga, ale mogłeś też to... Przy mogłeś coś tam przeżyć. No dzisiaj to nie jest już takie... Znaczy, no można się zagłębić, ale też nie jest takie łatwe i nie jest to takie proste. No i też nie ma możliwości na no, taką szybką karierę, jak było to kiedyś. Czyli to, można w tym momencie powiedzieć, że są tak samo gry pewnego rodzaju yy, no nie wiem, nie tyle odskocznią, co takim właśnie spełnieniem takiego da, szczególnie dla mężczyzn, takiego bohater, bohaterskiego zachowania tak, możemy iść na wojnę i rzeczywiście nie zginąć, ale możemy to przeżyć, ale czy to jest rzeczywiste? Czy to jest... No nie, ale innych możliwości często nie masz, więc jest to taki erzac. <gryzanie> <laughs> hmm. Jeszcze takie jedno pytanko do ciebie bo tak się tutaj właśnie zastanawiamy jednak te treści filozoficzne niejednokrotnie w grach są i na to można wskazać przy wielu przypadkach, tak jak zresztą sam wskazywałeś przy grach strategicznych czy tak jak już później było przy Bioshocku ale czy gry mogą udzielić nam odpowiedzi na pytania ostateczne, pytania o absolut, pytania o sens życia czy może już udzielają, a my tego tak naprawdę nie widzimy. No pewnie nie jest to ich celem, ani celem autorów, ale możemy tam znaleźć pewne treści, pewne odpowiedzi na coś, czy, co nas trapi. Jednak chyba to nie będzie wystarczające. Przynajmniej nie w takim stanie, w jakim by to nas satysfakcjonowało. Zresztą pojawia się pytanie, czy my w ogóle jesteśmy w stanie sobie odpowiedzieć na takie pytanie. Może źle szukamy. Może źle szukamy albo po prostu się nie da. A, właśnie po prostu nie da, dokładnie tak. W każdym razie myślę, że na dzisiaj zakończymy, jednak to miały być w założeniu krótkie podcasty. Dziękuję Zbigniewie, że jednak chciałeś przyjść, że mogliśmy porozmawiać na temat filozofii we współczesnej świecie na podstawie gier komputerowych. ja również dziękuję.